Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Sprawa regulacji rynku kryptowalut znowu w Sejmie. Posłowie koalicji rządzącej raz jeszcze spróbują odrzucić weto prezydenta. Czy to oznacza rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Były premier Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Wyglądało bardzo groźnie, ale nikomu nic się nie stało. Na stołecznym Wawrze spłonął autobus miejski. Do Sejmu wraca temat kryptowalut. Przed jutrzejszym głosowaniem dziś posłowie zajmą się sprawozdaniem komisji odnośnie drugiego już weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy uzasadniając to błędami w przepisach. Rządzący większość z tych uwag zignorowali, tak mówił podczas spotkania sejmowych komisji szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. W porozumieniu z kancelarią prezydenta zostały zgłoszone poprawki, kilkanaście poprawek. Tylko jedna z nich przeszła. Wszystkie inne zostały wyrzucone. Także poprawki koalicjant.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 Były premier Mateusz Morawiecki założył własne stowarzyszenie. Nosi nazwę Rozwój Plus i w tej chwili współtworzy go około 40 ze 188 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Do stowarzyszenia przyłączyli m.in. Waldemar Buda, Janusz Cieszyński, Michał Dworczyk, Paweł Jabłoński czy Ryszard Terlecki. Media donoszą o burzy, jaką ruch byłego szefa rządu wywołał w szeregach pisów Prezes partii Jarosław Kaczyński wezwał na 13. do siedziby partii wszystkich posłów. Na więcej o inicjatywie Morawieckiego i reakcji na nią. Aleksander Przoniak.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 tak i Przemysław Czarnek, który określił inicjatywę jako egoizm i partyjniactwo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polska gospodarka wykazuje dużą odporność na turbulencje na światowych rynkach energii. Taką ocenę w wywiadzie dla Polskiego Radia wydał Andrzej Domański. Szef resortu finansów i gospodarki jest w Waszyngtonie, gdzie podczas szczytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego rozmawia o wpływie wojny na Bliskim Wschodzie na rynki.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 Wyglądało groźnie, ale nikomu nic się nie stało. W Warszawie spłonął miejski autobus. Zapalił się silnik pojazdu. Przekazał nam Jakub Gontarek ze z Komendy Stołecznej Policji. Kierujący autobusem linii 213 po ruszeniu z przystanku usłyszał huk z tyłu autobusu oraz zobaczył, że autobus zaczął się palić. Otworzył drzwi autobusu. Pasażerowie opuścili autobus oraz rozeszli się. Do incydentu doszło przy ulicy Kadetów w warszawskiej dzielnicy Wawer Służby. Ustalają dokładne przyczyny pożaru. Przedwczoraj podziękował mu Wrocław, dziś pożegna go Warszawa. Na stołecznych wojskowych Powązkach zostanie pochowany Jacek Magiera. Drugi trener reprezentacji Polski, wieloletni szkoleniowiec Śląska i Legii zmarł nagle w piątek. Kibice WKS-u zorganizowali ceremonię, podczas której oddali hołd sportowcowi. Jacek Magiera! Wspaniały człowiek. Ja jako kibic mogę to powiedzieć. Ciepły, ciepły człowiek. No. Ja dobrze z nami. Msza pogrzebowa w katedrze polowej Wojska Polskiego rozpocznie się w południe pogrzeb, dwie i pół godziny później. Jacek Magiera spocznie obok legendarnego piłkarza i trenera stołecznej Legii, Lucjana Brychczego.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 To będzie pochmurny dzień. W całym kraju możliwe są także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni nad samym morzem przez 13-16 na przeważającej części kraju, nawet po 18 miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1007 hPa. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. W Kaliszu i Częstochowie jakość powietrza jest teraz zła. Poza tym w południowej połowie kraju dostateczna na północy dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 11% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 13 do 16 prognozowane są zielone godziny. Wtedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio. We can do it our way, and if love's just a game, they come and play. Pory Roku w radiowej jedynce na zegarze 9 minut po godzinie 9. Najwyższa pora, byśmy zaczynali nasze spotkanie, choć zacznę oczywiście od podziękowania i od tego, jak bardzo zazdroszczę. Podziękowanie za Kasprowy Wierk, bo było rewelacyjnie i to, że się państwu chciało wjechać na górę. Wow, byłem pod wrażeniem naprawdę. Ale mam nadzieję, że ci, którzy wjechali, absolutnie nie żałowali tego, co zobaczyli tam w środku. A zazdrość, zazdrość dotyczy tego deptaku w Sopocie i tego mola w Sopocie i dzisiaj Karolin Roże i naszej popołudniówki ekspresu jedynki, który tam dojechał. Skoro mowa o ekspresach, to my o pociągach też porozmawiamy. Bo Polska jest takim krajem, gdzie można trochę zakombinować z cenami biletów. I z jednej strony wszyscy mówią, nie, w stosunku do naszych zarobków to jest za drogo, to nie powinno być tak drogo. Ale z drugiej strony, jak się policzy te promocje. To w żadnym innym kraju, zdaje się, w Europie nie da się tylu bonusów złapać, jak się dobrze pokombinuje. Zdecydowałem się do Budapesztu jechać pociągiem. Kupiłem sobie bilety z wyprzedzeniem półtora miesięcznym zarówno w, do Budapesztu, później do Bratysławy, a z Bratysławy wracam z powrotem pociągiem do Warszawy. Byłem bardzo zaskoczony tym, że w sumie zamykam się w 300 zł mniej więcej. Powtórzę jeszcze raz, w 300 zł. Tam i z powrotem jeszcze człowiek naogląda się po drodze różnych rzeczy i nie jest tak źle. Ale trzeba rzeczywiście pokombinować. Jak pokombinować i jak to sprawdzić? Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu pokombinować, o tym dziś naszej audycji. Będzie też o politycznej geografii bo cieśnina Ormus pokazała, że nagle się tej geografii wszyscy uczymy i niektórzy mówią, ale gdzie, gdzie to jest, ale o co chodzi? Takich miejsc jest więcej. Grenlandia to już też mały pan Pikuś. I porozmawiamy o tym. Uwaga, że Polska awansowała na liście najszczęśliwszych krajów świata. Co, że ciężko w to uwierzyć? Ale na no to są twarde papiery. To zapytamy, jak, dlaczego, kto to liczy i o co chodzi? I jak w ogóle zmierzyć ludzkie szczęście. Roman Jarek, zapraszam, zaczynamy. Cztery pory roku. Tak, panie Piotrze, bo widzę, że pan już tutaj pisze i pyta. Tak, zegarek, wszystko mający tradycyjnie, jak w każdym innym dniu, w tym tygodniu jest przygotowany jako nasza nagroda w naszym konkursie i jest również podpowiedź numer jeden, czyli coś tam schowane w naszym rebusie. Coś, co zmieniło naszą historię. Możemy na przykład porównać Żyrardów, Łódź i Milanówek. Trójkąt, który był słynny z Jedwabiu, Lnu i bawełny. Żyrardów, wzorcowe miasto przemysłowe sprzed 200 lat. To tu bije serce dawnej fabryki Lnu. 72, 151, 2 zł plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Dlaczego odsyłamy Państwa w tych dźwiękach do Żyrardowa? Co to ma wspólnego z dobrym rozwiązaniem dzisiejszej zagadki? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, to Państwo macie tutaj wysyłać dobre odpowiedzi. 72, 151, wszystko mający zegarek czeka. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark. Producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl A dzisiaj także oczywiście za chwilę w kolejnych godzinach kolejne podpowiedzi, a wcześniej ja czekam na Państwa podpowiedzi. Jak tanio podróżować? Czy macie własne pomysły? Czy macie własne patenty? I czy jesteście gotowi zdradzić je innym? Użyłem wszystko w sobie, chociaż nie chciałem. Podcinaliśmy sobie. Myśli nawzajem Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem Całować chciałbym twoje ręce i szyję Pragnęłaś tego, czego nigdy nie zrobiłem Zamówiliśmy sobie najgorsze chwile Ty nie słuchałaś, ja nigdy nie mówiłem A może tak wszystko zmieni Wishing well to kiss and tell It's me Krzysztof napisał, panie redaktorze, ale do wakacji to jeszcze jest pełno czasu, więc trzeba o podróżach, panie Krzysztofie, bo ci, co się znają na tym, jak tanio kupić te proste bilety na autobus albo na pociąg, nie mówimy o samolotach, bo samoloty to tam naprawdę, teraz to już będzie tylko dla bogatych, ale o takich prostych rzeczach, ci, którzy się na tym znają mówią, że to jest ostatni moment. Jak się teraz kupi i dobrze się pokombinuje, to z cedu można zjechać nawet do kilkadziesiąt procent. No to tak jak paraosobowa rodzina. O, jest różnica. Czy zapłacimy tysiąc, czy zapłacimy dwieście złotych za, za te wszystkie bilety. Więc jak to pokombinować? Jak to zrobić? Czy da się załatwić taką wycieczkę i da się to zaplanować, kombinując między pociągiem, autobusem, busikiem, czymś tam jeszcze innym, takim, co jeździ po ziemi? Maciej Walecki wysłuchał tych wszystkich porad. Powiedzenie, podróże kształcą, jest truistyczne i oklepane, ale zgodzimy się chyba wszyscy, że bardzo prawdziwe. Niestety jednak podróże, zwłaszcza te dalekie, potrafią mocno nadszarpnąć budżet. Na szczęście dotarłem do ekspertów od ekonomicznego podróżowania – Kamil Kuzak właśnie odlicza dni do wyczekiwanego od dawna wyjazdu. Nie mogę się doczekać, to jest moja pierwsza podróż właściwie od pandemii. Jest to podróż do Budapesztu, zdecydowałem się do Budapesztu jechać pociągiem. Kupiłem sobie bilety z wyprzedzeniem półtora miesięcznym, zarówno w, do Budapesztu, później z Budapesztu jadę jedną z europejskich firm autokarowych, do Bratysławy, a z Bratysławy wracam z powrotem pociągiem do Warszawy. Byłem bardzo zaskoczony tym, że w sumie zamykam się w 300 zł, mniej więcej. Będziesz jechał kuszetką czy zwykłym pociągiem? Zwykłym pociągiem, ponieważ kuszetki zazwyczaj są trochę droższe. Mam wrażenie, że przez te kilkanaście godzin jestem w stanie wysiedzieć po prostu i nawet uciąć komara w przedziale, więc to nie będzie jakiś duży problem. Nasz kolega z redakcji mediów społecznościowych, Maciek Serzysko, też ma niemałe doświadczenie. Podróże dalsze, szczególnie gdzieś po Europie czy poza Europą, korzystałem z autostopa. Tak samo, czy to po znajomych, na przykład z Erasmusa, udawało mi się skorzystać z noclegu. wielokrotnie używałem namiotu. Też zdarzało mi się na kilka lub więcej dni jechać po prostu rowerem, spakować się, mały bikepacking i no, wyruszyć w Polskę. Natomiast pan Krystian ma swoją strategię, by polecieć gdzieś dalej, ale niekoniecznie wiele drożej. Już dawno przestałem latać na wycieczki all inclusive, gdyż wiąże to się z pewnymi kosztami. Ja natomiast postawiam Stanowiłem podróżować dosyć tanio. Wycieczki bukujemy przed sezonem albo po sezonie. Oczywiście wiąże się to ze wcześniejszym planowaniem. Zazwyczaj jakieś pół roku wcześniej. Zamiast płacić kilka tysięcy, zamykamy się w granicy tysiąca złotych i wylatujemy sobie na kilka dni w różne fajne miejsca. W zeszłym roku byłem za 1100 zł w Nicei i Monako na pięć nocy z hotelem i śniadaniem. A słowo eksperta należy do podróżnika Globtrotera Jana Chmielowskiego, który mówi do nas z bardzo daleka. Jeśli chodzi o Europę, szczególnie w strefie euro, staraj się wybierać autokar lub pociąg, najlepiej nocny. To tanie metody podróży i nie trzeba się przejmować limitami bagażu. Czyli można wziąć zapasy, co jest sporą oszczędnością na miejscu. Wybieraj hostele, dormitoria lub kapsułowe. Zdecydowanie pamiętaj o zatyczkach do uszu. Zazwyczaj takie przybytki mają kuchnię. Dalej przy Europie. Polecam Bałkany. Jest tam nadal kilka państw nieodkrytych przez masową turystykę. Łatwo się tam dostać i tanio przebywać. No chyba, że komuś się jawi większa przygoda niż hotel i plaża. Wtedy Skandynawia. Mają tam takie urocze prawo, almanstrand, czyli wolność przemieszczania się. W praktyce możesz rozłożyć obóz, gdzie ci się podoba. W tym przypadku polecam wyznaczać sobie trasę w okolicach jezior i rzek. Darmowa woda i możliwość kąpieli. Prawdziwa przygoda zaczyna się tam, gdzie kończy się tak zwana strefa komfortu, a nie, gdy kończą się środki na koncie. I jak? A jakie są Państwa podpowiedzi? Jakie Wy macie metody na tanie podróżowanie? Czekam za moment więcej na ten temat. Dzień. Z set serc Stopiłeś w jednowiesz To było to To był ten z 어려록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 Autopromocja. Pogoda. Najpierw tradycyjna zabawa w najcieplej, najzimniej. Najcieplej Katowice. W tej chwili 13 stopni wskazują termometry. Najchłodniej w Suwałkach. 3,5. Powyżej zera. Wszędzie są temperatury dodatnie. Dziś w ciągu dnia 10 na północnym schodzie, 16 na przeważającym obszarze Polski, czyli w centrum 20. To jest ta maksymalna temperatura na południowym zachodzie, tam najcieplej. Ale w ogóle to dzisiaj tak. Dzień Sapera. Europejski Dzień Kontroli Prędkości, Dzień Włókniarza i Święto Wojsk Inżynieryjnych. No dobra, wracamy do prognozy. Barometry o tym wszystkim za chwilę, bo teraz wędrujemy sobie do ponidzia, znaczy na piękne ponidzie. O, tak lepiej brzmi. Justyna Dziadek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pinczowie. Dzień dobry. Dziś na poniedziu piękna pogoda, o dziewiątej rano mamy już około 10 stopni Celsjusza, jest słonecznie, a więc jest idealna pogoda do wiedzenia i do wycieczek. Nie możemy nie wspomnieć o wyjątkowym miejscu w naszym regionie, a mianowicie o ogrodzie na Rozstajach. Jest to miejsce, gdzie bardzo miło można spędzić dzień. Ogród na Rozstajach położony jest oczywiście na poniedziu, konkretnie w miejscowości Młodzawy Małe, która jest oddalona od Pińczowa około 10 km. Ten kilometrów można zwiedzać od kwietnia do października w sobotę, w niedzielę, w święta w godzinach od 9 do 19. Znajdują się tam ponad 2000 gatunków różnych roślin. Wśród nich są drzewa, krzewy, byliny, rośliny rzadkie i przede wszystkim też rośliny egzotyczne których nie można spotkać na co dzień w naszym krajobrazie. Ogród na rozstajach przede wszystkim charakteryzuje się bujną roślinnością, różnego rodzaju płazami, rybami oraz niewielkim fragmentem jaskini lesowej. To coś, co na pewno wyróżnia to miejsce. Serdecznie do niego zapraszamy. I jak to się nazywało? Ogród na Rozstajach, ponidzie. Justyna Dziadek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Dziękuję pięknie, pani Justyno. Jeszcze Warszawa, stacja pomiarowa IMGW, termometr plus 11 barometr, to hektopaskala. Jeszcze tylko popatrzmy, czy w górę, czy w dół. W górę idzie ciśnienie, ale delikatnie. Cztery pory roku. Patrzę sobie na państwa podpowiedzi, które tu wpisujecie. Pan Sebastian napisał, panie redaktorze, jak najwcześniej, jak najwcześniej. Panie Sebastianie, generalnie zgadzam się z panem. Jest jeden problem na przykład w takim zawodzie jak mój, że człowiek często do ostatniej chwili nie wie, kiedy ma wolne, a jak się dowie, że ma wolne, no to już tak kupowanie na ostatnią chwilę, to wiecie, jak to wygląda. Podobno w Polsce jest tak... Jak prawie w żadnym innym kraju na świecie, że jak się kupuje w ostatniej chwili taki nawet najbardziej banalny bilet kolejowy, to nie jest drogi, ale jak się go kupuje z wyprzedzeniem i się tam wie i się pokombinuje, to nie jest z kolei rekordowo tani. W innych krajach ta rozpiętość tych cen nie jest tak duża, a u nas jest ponoć taka spora, Nalcza trzeba wiedzieć jak, jak pokombinować. Damian Abramowicz, to jest człowiek, który wie jak pokombinować, człowiek, który podróżuje, który jeździ, który o tym opowiada... Jeszcze przy okazji skacze na spadochronie podziwem Ile tych skoków? 400? Dopiero tak? 400. Dopiero 400. <laughs> dobry, Dzień dobry. Taki, taki drobny. Dzień dobry. Jak tanio podróżować? Jak, jak to się załatwia? No, y y słyszę, że już podpowiedzi jakieś padają. Faktycznie y zakup biletów kolejowych w Polsce to jest kwestia, którą trzeba ogarniać wcześniej i wtedy te ceny są bardzo, bardzo niskie, bo te systemy rezerwacji już są już takie jak, jak lotniczych bardzo często, że jak jest duży popyt, no to ta cena niestety rośnie, tak jak w hotelach. w różnych aplikacjach. nie ma to uwaga dla starszego pokolenia, które nas też przecież słucha, bo i słuchają mi starsi, młodsi też wiedzą o co chodzi starsi byli przyzwyczajeni, że wszędzie była taka sama cena, tak nie, nie, nie, to już kiedyś tego już nie ma, tego, już tego absolutnie już nie, ma. nie ma w przypadku y, biletów lotniczych zdarzają nam się takie perełeczki, że tydzień przed wylotem mamy bilet do Pizy za 69 zł do Włoch na przykład i powrót za 109 takie... Ale tam jest haczyk najczęściej w tych tanich biletach lotniczych, że leci się na jakieś takie lotnisko na wygwizdowie i no tak, ale dzisiaj. Wiem, mamy, bo sam to trenuję, Mówi, trzeba pokazać... potem kombinować jak z tego wygwizdowa, dostać się do. Centrum. Przyleciałem tutaj prosto z Gruzji i z Cypru, gdzie byliśmy w weekend i tak. Samochód 17 zł za dobę, więc yy, to żaden ile, problem. Ile, ile? ile? 17 zł za dobę, plus ubezpieczenie A to 12. Pom pomylili się, czy zgubili nie, nie, zero, czy... Nie. proszę sprawdzić nawet na aplikacjach yy, samochodowych w Polsce, że w Gdańsku na przykład samochód wynajmiemy za 17-20 zł za dobę. Gdańsku na lotnisku, bo to też jest daleko lotnisko wysunięte, jest taniej niż szaksówka. Wiele osób tego nie ma pojęcia, nie że. W U nas w Polsce. Tak, tak? Za 17 zł tak. wynajmę. W tym roku już Kiedy taryfa z lotniska będzie kosztowała więcej do centrum? Z 80 albo 100. E, tak, dokładnie tak. Oczywiście no. i właśnie ta wiedza, kiedy ja widzę, że stoi sznurek ludzi przy taksówkach w Gdańsku, przy lotnisku, a przy wypożyczaniach jest dwie trzy osoby, jest dla mnie przerażająca. To znaczy oczywiście, jeśli pójdziemy do wypożyczalni, to tam kosztuje 200-300. Tak. Ale na aplikacjach, które, które mamy dzisiaj różne, te, tak, te samochód można wziąć za 20 zł za... No rekordowo było 17 w styczniu tego roku. To nie są dane Panie z Damianie, moment. lat. moment. Pan jest też biznesmenem. To niech pan mi wytłumaczy, gdzie tu jest sens i logika z ich punktu widzenia jak biznesu. No, przecież jak oddawanie samochodu za takie pieniądze, pożyczanie go komuś, no to nie jest żaden interes. Próbowaliśmy no. o tym rozmawiać, ale to są chyba dopłaty tych różnych y, aplikacji do tej taryfy, bo tak jak mówię, kiedy pójdziemy do wypożyczalni, to jest ta kwota nieco no, inna, tak. a nawet o wiele, y, o wiele no, dwie, większa. Dwie, trzy stówy za dobę, jak nic będzie. Tak. No. natomiast y, jakoś się to spina. Myślę, że nawet kiedyś liczyliśmy 17 zł za 30 dni, to jest koszt, być może, raty leasingowej. Lepiej jak y, jedzie niż jak stoi. Y, ale to się nie spina na pewno. Tylko, że pytanie, czy my chcemy rozkminiać teraz, czy coś się spina, czy nie spina, czy chcemy z tego korzystać. No korzystać. my z tego po prostu korzystamy, tak. więc jakby... I to jest w wielu miejscach. We Włoszech właśnie, o których lotniskach wspomniałem, są y, samochody, które... No okej, okay, Fiat Panda 25 zł, no, ale to jest mhm. nam potrzebne do przemieszczenia się z punktu A do punktu B. Chcemy bardziej komfortowy. Dwa tygodnie temu w Hiszpanii wynajmowaliśmy auto za 70 zł terenowe, więc y, 70 zł za dobę to dalej jest śmieszna kwota, y, kiedy jedziemy 2, 3, 4 i jedną rzecz chciałem dodać, żebyśmy się zatrzymali, żeby to wyraźnie padło, bo powiedział Pan przez moment na aplikacjach. Teraz już nie, nie ma także w kasie ta sama cena na aplikacjach. Uwaga, pamiętajcie państwo o tym, i sądzę, że pan to potwierdzi, że ceny w aplikacjach mogą być zupełnie inne niż cena dokładnie za to samo, obok w miejscu. Czasami tak, się tak, tak opłaca absolutnie. odejść od tego okienka. Wciągnąć aplikację na telefon. Najczęstsza praktyka. Tak, no, ale, ale znowu można by zadać pytanie, dlaczego tak. Nieważne, ważne, że można stosować. Oczywiście, Właśnie... czyli sprawdzajcie po prostu. Tak, no i bardzo pomaga nam od roku y, korzystanie ze sztucznej inteligencji w tym temacie, bo tam ta wiedza jest zgromadzona w całości. Już nie trzeba po poradnikach, po miejscach, jakichś takich po blogach szukać tych informacji, tylko naprawdę jesteśmy w stanie dzisiaj, no w, nie powiem, że w minutę, ale w nie 10 minut researchu, jeśli dobre prompty zastosujemy, nie oszukuję. Aha, no dobra, no to czekam takie kolejne podpowiedzi jakie, Panie Damianie? No to tak, jak najwcześniej to jest pod po Polsce na pewno aplikacji, tak. tak w tych aplikacjach, które dają możliwości te porównujące aplikacje. tak? Są takie aplikacje, nie będziemy teraz wymieniać nazw, ale są aplikacje, które porównują właśnie loty albo właśnie wypożyczanie samochodów, gdzie gromadzą wszystkich, wszystkich wszystkie firmy, czyli są takie miejscem, gdzie my sobie sami wybieramy, która korporacja nam odpowiada, która nie, mm -hmm. gdzie jest lepsze ubezpieczenie, gdzie jest, gdzie jest właśnie taniej. Nie zawsze taniej jest lepiej, ale jak popatrzymy na opinię tysiąca, dwóch tysięcy użytkowników z ostatnich 30-60 dni, to myślę, że możemy szybko złapać oryjenski, mamy do czynienia. A to kolejna podpowiedź, Podpowiedź numer jeden: jak najwcześniej, jeżeli tylko oczywiście mam taką możliwość, znamy terminy. Podpowiedź numer dwa: w aplikacji, nawet nie na ekranie komputera, bo będzie różnica między komputerem a ekranem. Zawsze a taniej w telefonie. Tak, w telefonie. Podpowiedź numer trzy: sprawdzajcie opinię. Jak no tak. są dwie, trzy, no to jest lekko podejrzane. Jak jest dwa tysiące, to nawet jakby ktoś oszukiwał, to dwóch tysięcy nie oszuka. A teraz czwarta podpowiedź y, trochę przekreśli pierwszą, dlatego, że mamy takie no. miejsca, gdzie na przykład y, duże biura podróży sprzedają swoje wycieczki i prawie na każdej stronie większości biur podróży mamy taką zakładkę czartery. Rzadko w nią ktoś zagląda, bo chce mieć zorganizowane w czasie od A do Z. Uh -huh. Jak wejdziemy w zakładkę czartery, to w zeszłym tygodniu był lot do Kenii za 999 zł tam i z powrotem z bagażem 20 kg, który normalnie kosztuje 4,5 Oczywiście i to jest prawdziwy last minute. czyli dzisiaj mamy czwartek, dowiadujesz się, że w piątek albo w sobotę jest wylot. Mm -hmm. Więc to nie jest tak też, że tylko to wcześniejsze bukowanie. Jeśli ktoś ma możliwość, słyszałem, że pan redaktor ma takie sytuacje, że o urlopie dowiaduje się z dnia na dzień, to zapraszam do takiej zakładki czartery w wielu liniach lotniczych. Czych Oni sprzedają ostatnie do, miejsca. Mówię do żony niespodzianka, tak? Gdzie lecimy? Niespodzianka. Tam, <grym> tutaj szuka w jak chwili, popatrzymy to... na kierunki, to mamy właśnie Namibię, mamy Afrykę, mamy wiele dziwnych y, destynacji w, y, w Indiach, więc naprawdę jesteśmy w stanie zagrozić, polecieć. W stosunku do normalnego biletu są to grosze, bo 1000 złotych za bilet versus 5 czy 6 tysięcy. I coś się okazuje? Okazuje się, że no tylko właśnie to jest zarezerwowane dla tych osób, które mają taką sytuację, że dzisiaj dowiaduję się, że mam tydzień urlopu. Moment. A może to jest tak? No bo coś za coś. Jak coś ma być dobre, no to nie oszukuj mi się, jednak zwykle kosztuje. Jak coś jest bardzo tanie, to babcia zawsze mówi, ja uważaj, bo jest tam jakiś <śmiech> haczyk ukryty. Może tam jest haczyk, że albo ten hotel będzie beznadziejny, albo będzie po prostu mimo tych opinii, by dobyć tam inaczej. Albo, no, bo, że samochód mały, to rozumiem. Z tej jeśli mówimy o czarterach, to nie ma hotelu, to jest tylko przelot, więc sami sobie organizujemy resztę. To nie jest wycieczka, to nie jest las miny, jeśli chodzi o wycieczkę. Po prostu biuro podróży sprzedało 180 biletów w samolocie, który ma 230 miejsc i 50 euro po sprzedać jako miejsce w samolocie. Żeby sprzedać za cokolwiek, żeby był Dokładnie samolot. tak, żeby a, po prostu się okay. gdzieś tam jeszcze spiężył. Już za ten samolot zapłacili pasażerowie wycieczkami po 15 tysięcy, a my wchodzimy cali na biało i płacimy tylko za bilet tam i z powrotem. Dobra. A może haczyk jest w czymś innym? że w jedną stronę będzie tanio, ale za to w drugą stronę tu cię szczadżujemy, czyli tu, tu, tu z ciebie weźmiemy. Nie, nie to jest akurat wylot w tom z powrotem, także bo ta ekipa wraca, cała wycieczka wraca po tygodniu na przykład z wyjazdu do Afryki, czy, czy po czy po dwóch tygodniach. Nie, to są z góry jasne informacje. Tam nie ma haczyków, to znaczy właśnie fajnie jest, kiedy już sprawdzimy opinię, oczywiście, bo jest dużo skamów również w podróżowaniu. Skamów, teraz, czyli czego? Że oszustwa. Że oszustwa? Teraz, teraz byliśmy w Gruzji i w sobotę nam gość wydał kluczyki do samochodu bardzo luksusowego. I powiedział, proszę, jedźcie, nie wiedząc jak się nazywamy Więc są takie miejsca na świecie, które zaskakują Bo normalnie to jest procedura prawo jazdy Dowód osobisty Karta kredytowa e, Karta tak. kredytowa jako zabezpieczenie na mandaty Na wszystko mówi ja wam ufam. I po dwóch dniach auto, mówi, że nie ma czasu przyjechać na lotnisko, zostawcie kluczyki w aucie, skończcie film, że wszystko jest okej. Okay. To był dla nas szok, bo jako to podróżnicy. Tak, nawet w bazie transportów polskich nie, nie? nie ma. Tego nie ma spracają. nigdzie. Więc Gruzja to jeszcze są. To jest Polska nawet nie 90, tylko 70. w tym temacie. Także są takie zaskoczenia jeszcze. I Ja tych lotów odbywam ponad sto rocznie, plus dużo podróży po Polsce i po Europie. I powiem tak, bardzo da się tanio podróżować. No zresztą, gdyby nie te tanie podróże, to tych podróży u mnie też by było zdecydowanie mniej. Dlatego jak bilet przekracza, 150 zł w jedną stronę lotniczych po Europie, to mnie już troszkę tak źle się z tym czuję. Zaraz, jeżeli przekracza 150 zł, tak? Tak. To, to tyle, to więcej kosztuje bilet z Warszawy do mojego rodzinnego Szczecina, jak kupy sobie na Pendolino, czy na coś innego. Tak? Yy, ostatnio ze znajomym, on dotarł do Gdańska Pendolino, ja naszym polskim lotem i ja za dwa odcinki zapłaciłem 220 zł, a on za Pendolino 300 z hakiem, także... Ale Pendolino jechał. Ale jechał Pendolino. Może nawet internet już miał teraz tam w tym Pendolino. Może, Zdarza się, że jest. Może tak było. Chwila. Bo są też tacy, którzy mówią, że na przykład po Europie odbóżmy ten samolot, kupmy pociąg że kolega właśnie tłumaczył paręnaście minut temu, że pociąg do Wiednia, a potem co prawda z tego Wiednia trzeba busikiem do Bratysławy, ale z tej Bratysławy z powrotem pociągiem i wychodzi tam, mnie no 200-300 tak. zł w ogóle ze wszystkim, kompletnie ze wszystkim. Kolej się bardzo rozwija i od kilku lat mamy naprawdę y, sytuację, gdzie że ta kolej, y, no, nawet u mnie jest w obszarze zainteresowania, jak wspomniane wcześniej Pendolino, ale właśnie takie pociągi, teraz jeździ pociąg do Chorwacji od chyba kwietnia do października, mm. prosto z Polski, są to czeskie no, linie. Świetnie też do czeskiej Pragi, tak po czesku, ale... Polski do Pragi. Ale w zeszłym roku w lipcu odbyłem podróż po, po Alpach. Do Wiednia fajny jest no. I są naprawdę takie miejsca, które są przeszklone pociągi, przeszklone wagony z góry na dół, gdzie widać całą panoramę w Szwajcarii. Niesamowite miejscówki. Mo moment, stop. Jak to przeszklone o, o Takie, że jak się siedzi, to, to masz. Się... oni mają takie wagony. Tak, takie wagony. Siedzi się w wagonie, który jest przeszklony aż do, aż do sufitu. E, także naprawdę jest w Europie wiele takich zakątków, które no ja polecam na podróżowanie. Akurat ta kolej nie należy do najtańszych, ta przeszklona, ale Aha. jest druga alternatywna. Więc z jedną stronę można z pociągiem, a w drugim pociągiem. Dokładnie tak. rzucić na stronę. Dobrze. Pięknie dziękuję za te porady. Damian Abramowicz ma takie hasło: Nie ma problemów, są wyzwania. Czyli nie problemy, a wyzwania. Tak? Tak. I to jest bardzo dobre hasło: 400 skoków. No nie, to lataj synku nisko i powoli to nie, to, to, to coś idę. To tak... jest coś, co im poduje. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia spotkały się teraz już na pewno wiem że to miłość i dlatego mówić chcę kocham Cię Zagubione w morzu słów westchnienia w oceanie trudnym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 Bo chcę, byś była już była tu, między nami nigdy nic nie było nasze dłoń. Pan Wojtek, Panie redaktorze błagam, niech pan coś podpowie, nie wiadomo w tym konkursie o co chodzi. Panie Wojciechu, podpowiadam. Niebo świeci pogodnie, od bruków coraz chłodniej. Dobrze być tylko. Jak tam, panie Wojtku? Mówi to panu coś? Wiadomo. 72, 151. Zegarek mam przygotowany.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 Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama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 Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Na S11 są problemy między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód. Na 16 kilometrze osobówka wjechała w bariery energochłonne, blokując prawy pas na trasie do Koszalina. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. A to wieści od państwa z aplikacji Radia Kierowców. Dzień dobry, nie wiem czy już macie państwo informacje. S19 niestety jest wypadek przed zjazdem na lotnisko Jesionka od strony Lublina w kierunku Rzeszowa. Jest korek, widzę służby, ale na razie stoimy. No od służby jeszcze nie mamy informacji o tym zdarzeniu, ale jeżeli chodzi o dziewiętnastkę, wiemy, że między Czarną Białostocką a Sokółką są problemy. Na 28 kilometrze miało miejsce zdarzenie pojazdu osobowego z ciężarówką. Całe szczęście nikt nie został poszkodowany, więc to tylko kolizja, a nie wypadek, ale są utrudnienia. Jedziemy jednym pasem na zmianę. I kolejne sygnały od Państwa. Dzień dobry wszystkim, którzy się Przemieszczają Zakopianką w kierunku Myślenic. Błogoczowie na zakręcie na 586 km leży ciężarówka w browie, Dopiero ją podnoszą. Przy okazji przypominam 22 513 11, 11 to numer telefonu do radia kierowców. Krajowa 7K, 685 km w kierunku Jawornika Myślenic. Sprawy pas zablokowane. Służby działają, opróżniają ciężarówkę, która się położyła. Dobrobie. Przewidywane utrudnienia przez dłuższy czas. Bardzo Państwu dziękujemy za te informacje. 22 513 11, 11. I dobre wieści z Krajowej Szóstki z województwa pomorskiego. Między Słupskiem a Lęborkiem zakończyły się problemy po wcześniejszym zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Nikt nie został na szczęście poszkodowany.